Jebać Olo Laskowskiego, pierdolić tego frajera, pierdol się Olo. Aj, aj, suko, aj, aj, tak złap mnie na bloku, zablokuj kochanie, zablokuj kochanie, co złap mnie na bloku, zablokuj kochanie, uch, suko, 32 strzał, glock kochanie, glock kochanie, co, 32 strzał, glock kochanie, uch. Złap mnie na bloku, zablokuj kochanie, zablokuj kochanie, co złap mnie na bloku, zablokuj kochanie. Uch, suko, trzydzieści dwa strzał, glock, kochanie, glock, kochanie, co? Trzydzieści dwa strzał, glock, kochanie, ai, glock, kochanie, złe dzieciaki, ścigaliśmy się z latarnią, co? Pełnie nowy krój, mam nocka z Gienikes. SKRT. Świeża biała koszulka z pogniecioną parą lewis. Prawdziwy tyłek trip. Nigdy, przenigdy nie będę szlamem. Piekło nie. Sztuczna suka lupy. Ona nigdy, że nigdy nie będzie moja. Nigdy to, odetnij ich Nie kochamy tych kotów, bez czapki, żadnej rozmowy. On nie ma kija. Co? Jeśli to się skaluje. Strzelę szybko do mnie. Ow. Wielkie 4-5 przepychają się przez gówno czarnouchów. Odepchnij to, skupiony na pieniądzach. Nie bijemy się o sukę, piekło piekłonach, Jestem dzieckiem blokowym z szóstką. Co? Jestem kodem. Czarnouchu. Jestem usterką. Bez Czapki, wrzuć mnie do gry, a na pewno się wzbogacie. Czarnuchy odwróciły się, powiedziały. Dlaczego czarnuchy się zmieniły? Dlaczego? Tyle razy czarnuch mógł być lizusem. Bez czapki. Zmoczę czarnucha, zostawię całe jego ciało przemoczone. Tak, złap mnie na bloku, zablokuj kochanie. Zablokuj kochanie. Co złap mnie na bloku, zablokuj kochanie. Uch, Trzydzieści 32 strzał. Blok kochanie. Blok kochanie. Co? 32 strzał. Blok kochanie. Uch, Blok kochanie. Złap mnie na bloku, zablokuj kochanie. Zablokuj kochanie. Co? Ai, złap mnie na bloku, Zablokuj kochanie. Uch suko, 32 strzał, glock, kochanie, glock, kochanie, co, brr, 32 strzał, glock, kochanie, glock, kochanie, i? złap mnie na bloku z kilkoma szarościami, 10 tac i znasz czarnucha, co i potem do L.A. gdziekolwiek, każdego dnia, będziemy spryskać pas mamy moją babcię leżącą, zamierzamy włożyć czarnucha do grobu, pieprzyć to, o czym mówisz, podejść do nich i zajść na dół, wczesna forma, jako przybycie uderz ich w ich cholerne usta, stoję na bloku z gangiem w tej suce mamy pedała na windzie i pozwalam, żeby padało draco, odbija go w prawo i w lewo lubię rizdzy. Mam, a i główno z powrotem. Kule się z nich wyśmiewają, mówi za dużo. Zostawiłem mi plany, nie robimy woda. Strzelcy do przemyśleń, suko, wiesz, że cerujemy w twój mózg. Złap mnie na bloku. Zablokuj kochanie. Zablokuj kochanie. Co złap mnie na bloku? Zablokuj kochanie. Uch, suko, trzydzieści strzał. Gloc, kochanie. gloc, kochanie. Co? 32 strzał. gloc, kochanie. Uch, gloc, kochanie. Złap mnie na bloku. Zablokuj kochanie. Bloku. Zablokuj kochanie. Co złap mnie na bloku. Zablokuj kochanie. Uch, suko, trzydzieści dwa strzał. Gloc, kochanie. gloc, kochanie. Strzał. Gląck baby. Blocki baby. Wejdź na imprezę. Właśnie kupiłem ki. Co? Mam nowego blocka do mojego nowego dopasowania? Nowego. Czarnuchy wciąż gadają. Kręcę to gówno. Pieprzyć post. Mój czarnuch szybko nadchodzi. Bez czapki.